Nie, znaczy, ja nie mam, znaczy nie mam, to nie mam wątpliwości, natomiast mam inne no, wątpliwości i teraz tak, to z tego wątpliwości, że tutaj siostra sugeruje, tak się rozumiem przynajmniej, że no, przed, na jego prośbę zostało przedłużona życiu o lat 15, nie? No, ale to y, to jest taka osobista prośba i jego a, życie zostało, to nie oznacza się, że ja nie widzę tutaj w tym jednoznacznie, że przez to, że mu wydłużono 15 lat, wy tego nie sprawdziłem, nie? Bo się mówić, że Następnym jego synem był Manastes, mhm. który niby się urodził w tym, w tym okresie 15 lat. Tak. I to jest efekt tego, że ten Manasses, czyli ten najgorszy król, bo tak chyba jest najbardziej określony, z Judy, że dobrze pamiętam, tego południowego królestwa, więc to jest efekt tego, że Hiskiarz przedłużył lat 15 swoje, swój żywot. Że Bóg mu przedłużył 15 lat. No tak, bo inaczej by go nie byłem no tak to by nie było. No tak, ale to nie, nie, nie, nie widzę tego bezpośredniego związku z tym, że, że, że, co, że Izrael został ten południowy, został ukarany za to, że Hiskiarz o 15 lat wydłużono mu życie, bo Bóg to wydłużył, to za to Izrael ten południowy czy Wilka została obdarzona tym królem Manasesem? Najgorszym z historii królów? Hmm? No tego związku ja tam nie widzę, szczerze mówiąc. No, z drugiej strony Hiskiasz postawa jego się zmieniła, prawda? Po tym, jak zostało te 15 lat udalowane. Ale to jest jakby odręb odrębna swojego... sprawa, tak? Nie, myślę, że nie możemy tego chyba pomieszać. To, że, tak. że Hiskiarz zbłądził w tym okresie 15 lat no, tak. życia. Ale miał syna, który budował przykład swoim życiem, a tak może... Tak, mecz. zacząć trzeba od tego, że Pan Bóg mu powiedział, uporządkuj dom, bo umrzesz. no a on się z tym nie pogodził, tylko prosił o, no i potem następstwo do... za No tak, tylko pytanie, bo no nie, dobrze, nie, wszystko jest ok, nie, tylko jakie to, wnioski chcemy no, wyciągnąć, no, ja spróbujmy. Wniosku bezpośredniego, wniosek, bo mówi, że jest taki, wniosek jest taki, że to, co się wydarzyło po Hiskiaszu, czyli jak gdyby na manasesa, Powtórzę się, że najgorszego króla w historii południowej Judy był wynikiem tego, że Bóg wysłuchał Ispiasza i przedłużył mu życie lat 15 mhm. Że To jest tak, gdyby coś, w tak nazywam, to coś zamiennego, za, za, za bym powiedział. Nie z tego podróżuję przedłużam, ale zobaczę, że twoje, o, o to chodzi, że Twoje przedłużenie lat życia wyjdzie na złe całemu Izraelowi południowemu. Znaczy, no, Judzie. Co, przepraszam, że Bóg się pomylił, że to zrobił, ale nie o co ci chodzi. <głos> znaczy, tak nic nie jest. Nie to, że... Może sekwencja Podnosi, podnosi no. jakby samą sytuację, bo rzeczywiście sytuacja jest taka... No, taka jest dokładnie, nie? że Bóg powiedział, uporządkuj swój dom, a ten zaczął płakać, zaczął prosić. Mhm. Oczywiście, jeśli Bóg by nie chciał, to by mu nie przedłużył no tego życia. Więc tutaj Bóg jest Bogiem suwerennym i możemy sobie płakać i prosić. Jeżeli On coś postanowi, to wiemy, że to nasze łzy nie zawsze tak Oczywiście. zadziałają jak Hiskiasza. Ale w jego przypadku Bóg dał mu te 15 lat. No i rzeczywiście w tym czasie jego serce się wzbiło w pychę. Był to czas jego jakiegoś takiego raczej... Patrząc na to dzisiaj, my, czytając właśnie potem przyjście tego Manassesa moglibyśmy powiedzieć, chyba lepiej było mu odejść w tamtym czasie, tak, uporządkować ja jego życie i odejść. Natomiast no, Bóg właśnie to są takie historie w Starym Testamencie, że często Bóg nam nie daje wszystkich odpowiedzi, po prostu nam relacjonuje natchnioną historię i my się z nią zmagamy. Nie? Czemu Bóg tak zrobił? Czemu Bóg tak nie zrobił? Czemu to tak się potoczyło? Ja bym był ostrożny, żeby wyciągać jakieś takie, wiecie, wnioski daleko idące, właśnie, że no tak jak mówisz, Tomek, nie? że teraz z powodu słabości Hiskiasza cały naród miał cierpieć, a z drugiej strony widzimy, że słabość królów, no niestety prowadziła do słabości całego narodu, słabość sędziów, Prowadziła wcześniej do dramatów w całym narodzie. Nie? Ale nie jakby... zawsze tak bywało, bo też byli królowie źli, a lud jednak szukał Boga. Nie? Tak, tak, więc to też oczywiście nie jest jakąś stuprocentową zasadą. Niemniej jednak, no, jeżeli przywódcy w jakiejkolwiek mierze dają zły przykład, prowadzą złe życie, no to niestety to kala wielu. I to jest, to tutaj myślę, taką lekcję, z tego wyciągnął ogólną, że na pewno niezwykle ważne jest, żeby ludzie, którzy są no, tymi wybranymi przez Boga pomazańcami, no, szczególnie pilnowali się, a też my, żebyśmy ich wspierali, żeby oni no, mogli godnie tą służbę sprawować. I na pewno no jest to jedna z takich historii, która prowadzi do takich myśli. Nie wiem, czy byśmy mogli tutaj dogmatyczne, teologiczne wnioski wyciągnąć, natomiast takie refleksje przychodzą. Nie? Jeśli Pan mówi, że jest Twój czas, to ja bym chyba nie chciał, tak jak Hiskierz, przedłużać mojego życia, patrząc na to, co się akurat nie w jego przypadku wydarzyło. Gdybym miał taką możliwość wiedzieć, kiedy umrę, z, z, z jakiegoś objawienia pańskiego i móc się na to przygotować, no to chciałbym to zrobić i nie zwlekać nie? Z, z tym odejściem z tego świata. No tak mi się wydaje. Tylko, że jego odpowiedzialność była też troszeczkę inna, bo on był jako król, to nie tylko, że życie, ale też to się z tym wiązało, że on miał faktycznie duży wpływ na, na resztę narodu. Tak. sobie z tego znana sprawę. I teraz jest kwestia tego, czy on podejrzewam, że on nie wiedział, że tak będzie upływała ta druga część, mm. że powiem, bo jakby wiedział, że, że, że, że ta druga część jego życia nie będzie zbyt chwalebna, to może by sobie odpuścił, no mm. faktycznie, bo uporządkował mm. to, mhm. to tak troszeczkę mi się wydaje, jak dzisiaj może być przywódca jakiegoś, jakiegoś zboru czy, czy, czy społeczności, że też dociera do niego jakieś słowo, że już tam powinien być powoli, tam jakoś on mówi, porządkować siebie prze, przerzucić, że tak powiem tą odpowiedzialność, czy tam prowadzenie na innych, mm. na, na młodszych powiedzmy mm. a, a on jednak się upiera, no i potem mogą być też efekty trudne mm. dla, dla społeczności co wcale nie usprawiedliwia też społeczności, prawda, no bo wiemy, że Różne rzeczy mogą się w życiu zdarzyć i, i, i może się nawet tak zdarzyć, że przyjdzie jakieś zgorszenie. Nie? I tutaj każdy człowiek jest też, że tak powiem, odpowiedzialny przed Bogiem za siebie, że różne rzeczy mogą się zdarzyć, ale nie mamy się gorszyć na wszystkim. My, mówię jako kościół w ogóle, tak. nie, nie tam, że tutaj. Nie? Musimy patrzeć na tak, to jest bardziej złożona sytuacja. No Ciekawe, ja tak się zastanawiam, jak on by wiedział, że tak się skończy, może on by tak na siłę chciał ciągnąć? Nie, no raczej nie wiedział, tak jak mówisz, no, Ale nie, ciekaw jestem, co by zrobił, jakby wiedział, że tak to będzie no, tak. Ale mam nadzieję, że bym powiedział, dobra, to ja już sobie wolno <laughs> odkryć. Bo jakby chciał ciągnąć na siłę, no to, to byś bardzo źle o nim świadczył. On robił bałabym Czyli jak to, Paweł, rozumiesz to, bo to zaczęło tam naszej te... znaczy, Ja bym tutaj a... nie wyciągał żadnych jakichś no, takich no, jednoznacznych no, teologicznych no, wniosków z tej historii. Raczej patrzę na tą historię jako taki przykład Bożego dobrego zrządzenia i Bożego prowadzenia no, swojego no, sługi, no, który no, nie rozpoznał tego, nie zgodził się z tą Bożą wolą, nie, nie przyjął w pokorze tego, że już Jego czas nadszedł tylko płakał, prosił i o dziwo Bóg się zmiłował. To też jest niezwykłe, nie? że Bóg wiedział, co będzie, a jednak yy, odpowiedział. Więc tutaj myślę, że to jest jakaś Boża lekcja. Jest to jakieś no tak, tak, tak przynajmniej czytam te historie Starego Testamentu, szukając w nich tych lekcji dla, dla nas dzisiaj. Nie? Czyli hmm. dla mnie lekcja płynie taka, że Boży wybór jest zawsze lepszy niż ludzki wybór. Boża wola jest zawsze lepsza niż nasze pragnienia, jakie by one nie były dobre i wzniosłe. Nam by się mogły wydawać, że takimi są. A jednak, jeśli Pan coś postanawia, no to przyjąć to z wdzięcznością. Z ja, bo ja, ja, ja nawet też mam takie zdanie, że nie, nie ma co, jak, jak Pan, jak na przykład Pawłowi, nie? Przyszedł ten powiedział, które należą te, którym wynależą, te tak, że będzie związany nie i Paweł przyjął. Ja, ja by też tak chciał przyjmować, a nie, że tam kwestionować. Ale mniejsze jeszcze 50 lat. Nie? Mhm. Ja pytam o co innego, bo Hyskiarz to jest ja konkretny, konkretna sytuacja, jest opisana w szczegółach. Nie? Ale wiemy, że też są takie wersety, które tam też, też przywołałeś i też inni bracia też. Ja nawet nie zdążyłem to napisać, bo tak wrzuciłem temat tam na tym naszym e, braterskim, nie, znaczy na, na tym męskim, a poryczali wersety, nie? I chodzi mi o to, że są wersety, które nie opisują przypadki, czy tam tej lub innej osoby, ale tak mówią ogólnie właśnie, że tam czy, czy te kości policzone, wszystkie dni widziałeś, nie, I tak, takie, takiego rodzaju wersety, gdzie jest mowa o ogólnym, to chciałem zapytać, jak widzisz tą zasadę, czy jest jednak wtedy y, bardziej widzisz, że jest ta konkretna jakaś na to ustalona, którą rzeczywiście żaden z nas nie wie może nawet dobrze. E, czy ona jest płynna i jak jest płynna, to kto ją może... Może to już tam drugie... Czy, czy ona jest ustalona lata? czy... Jak to widzicie czy nie ustalona? To znaczy, może ja myślę, że ona jest w takim sensie ustalona, że Bóg wie, kiedy ona będzie, ale mm -hmm. czy to jest ustalenie takie arbitralne, odgórne, czy to jest ustalenie uzależnione od działań człowieka, tego nie wiemy. Po prostu Biblia nam tego nie wyjaśnia. Na pewno Bóg wie. I On może przedłużyć nasze życie, może skrócić nasze życie. Pan Jezus mówi, że my nie możemy nic dodać naszymi wysiłkami, ani jednego dnia. Mm -hmm. <laughs> Więc tutaj nam Pan Jezus pokazuje, że wszelkie nasze starania, jakie one nie były, nie przedłużą nam życia. Ale to, czy to oznacza, że teraz możemy jeść, co chcemy, prowadzić się byle jak i że to nie wpłynie na długość naszego życia? Myślę, że to byłby nierozsądny wniosek, mm -hmm. że jednak tutaj Wiemy, że wszystko w tym świecie Bóg tak skonstruował, że pociąga za sobą konsekwencje, więc myślę, że jest to złożone i przerasta nas, i dlatego ja się nie chciałam na to, żeby powiedzieć coś, czego pismo wyraźnie nie mówi. Widzę takie fragmenty, w których co do pewnych osób Bóg wyraźnie mówi: To jest Twój dzień. I jakby tutaj widzę Boga jako tego suwerena, który decyduje o tym, kiedy ten dzień przyjdzie. Ale jak to działa, ile w tym jest jednak uzależniania od Boga naszego postępowania, tego nie wiemy. A z pewnością Bóg też uzależnia swoje działanie od naszego zachowania. Kiedy przyszedł prorok do Niniwy, powiedział 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I ich reakcja na te słowa spowodowała, że 40 dni minęło i Niniwa nie została zburzona. Choć to, gdyby nie zareagowali we właściwy sposób, to by była zburzona. Bóg mówi w no, księdze Ezechiela... Chodzić, jakby było, jakby nie. Tak, dlatego by było. właśnie o to chodzi. To są tego typu gdybania. Co by było gdyby. Ale mamy w księdze Ezechiela taki fragment, gdzie Bóg mówi, szukałem człowieka, który by stanął w wyłomie mhm. i wstawiał się za tym ludem, ale nie znalazłem. I dlatego wylałem mój gniew. Ale gdybym znalazł, mówi, to bym nie wylał. Więc tutaj mhm. też mamy taki mhm. przykład. Mamy niniwę. Co gdyby, Ale w czy nie, no Sodoma, no. gdyby było dziesięciu, tak? No. Więc tutaj widzimy, to, że Bóg uzależnia swoje działanie od pewnych zachowań reakcji człowieka, co nie oznacza, że Bóg nie wie, jak ludzie ich zachowają, bo Bóg wie, więc jestem przekonany, że gdy posyłał Jonasza to wiedział, że oni się upamiętają. Nie to, że Bóg czekał i teraz patrzył, no, ciekawy, czy się upamiętają, czy nie. No bo jest przechwiedzący, ale jak Na jest przechwiedzący, no to tak. czy może być jakiś scenariusz, czy może w ogóle być... Yy... Bo, jak on wie, jak ktoś jak zachowa, czy, to, czy może być tam alternatywny scenariusz. Nie? No to może być tak że ta bo jego to jest... wiedza nie, nie, nie, nie jest w sprzeczności z odmiennymi scenariuszami. Tyle, że on wie, jaki będzie scenariusz. Bo więc te, w tym sensie. Że tylko zarząd, że te, no. tylko wiesz, jedno zdanie, że te odmienne scenariusze to. Nie wiem, czy znacie ten, taki te, tezy Moliny, nie? może ktoś słyszał? Molinizm ten cały, to właśnie takie coś mówi, że są te różne scenariusze i Bóg czeka, żeby wydarzyło się, żeby zareagować. Tak, nie? To, to było oznaczało, że Bóg nie wie. No tak, Natomiast bo tam właśnie dzielą właśnie takie stricte moliniezm, mówię, że, że nie wie, tak. a, a inni mówią, że no, no, no, wie, ale jakoś tak to działa. Nie? Nie. Myślę, że Słowo Boże, Słowo Boże dość wyraźnie mówi pewne kwestie Chociażby, że Pan Bóg wie, jakie słowo wypowiemy, zanim jeszcze się pojawi na naszych ustach. Wie wszystko, co, co się wydarzy. Dla mnie prostym, takim akceptowalnym obrazem jest to, wyobraź sobie, że obejrzałeś film i teraz siadasz, drugi raz oglądasz ten film. Wiesz dokładnie, co się wydarzy, tak? I Pan Bóg po prostu wie, co się wydarzy. Jakbyś go zapytał, Panie Boże, kiedy umrę, to Pan Bóg by Ci powiedział: Umrzesz wtedy i wtedy. Ale to, że nasze życie ma wpływ, to taki prosty przykład podam. Nie to, że Możemy dodać do swojego życia choćby jeden dzień, jeśli Pan Bóg powie dzisiaj. Nie możemy dodać, nie jesteśmy w stanie. Ale weźmy prosty przykład. Statystycznie weźmy powiedzmy alkoholików. Alkoholik żyje w teraz, no nie będzie. 58 lat. Jego średni wiek takiego alkoholika to jest 58. A średni wiek tego, który dba o swoje zdrowie, jest 65. Powiecie, nie można tak zrobić. A ja to, co chcę przekazać, to to, że nasz element ludzki, nasze decyzje, nasze postępowanie, nasze grzeszne życie ma wpływ na to, co się dzieje. I między innymi jest też wpływ na to, że będziemy krócej żyć, tak? albo będziemy się objadać, niezdrowe rzeczy. Jest duża szansa, statystycznie, bo mogą być są wyjątki, tak? ale statystycznie krócej pożyje ten, który nie dba o swoje yy, tam, ciało, tak? jedzenie i tak dalej. Ale tak pomyślałem, bo mm, ja, by, ja troszkę inaczej patrzę na, na historię Hiskiasza, bo myślę o Salomonie. Mamy człowieka, któremu Pan Bóg dał y, mądrość. Nie prosił o bogactwo, ale dostał jeszcze bogactwo, bo prosił o mądrość. Tak, tak, Panu Bogu się opodobało. I teraz y, chcielibyśmy wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Jakie wnioski wyciągniemy, tak? Y, myślę, że. Y, Mogło to się różnie skończyć. To nie musiało się tak skończyć, jak się skończyło. Że Salomon skończył tak, jak skończył, czyli miał tysiąc kobiet, które odwiodły go od Boga i po prostu drama, tak? Wcale to tak nie musiało być. Czyli chcielibyśmy powiedzieć tak. A, ten poprosił o długie życie, o dłuższe życie, Pan Bóg mu przedłużył, no to w konsekwencji masz problemy. Salomon dostał mądrość i bogactwo, no to normalną konsekwencją jest, że to musiało się tak skończyć. Zaryzykuję stwierdzenie, że nie musiało. To jest takie moje patrzenie na tą sprawę. Czy się mylę? Nie wiem, ale tak mi jest najprościej myśleć, że człowiek i jego decyzje, jego wybory mają wielki wpływ na to, co, co się dzieje. Tak? I w życiu Hiskiasza wcale też nie musiało tak być. No to tak. ja, ja się zgadzam, że nasze decyzje, wybory mają wpływ, mhm. tylko czy mogą to być różnorodne scenariusze i decyzje i kierunki życia. Ja widzę w Biblii, że, że tak nie może być. Że my nie wiemy, jak toczy się nasz ten kierunek, ale że on jest jeden. Mhm. I nie widzę w Biblii scenariusz, że jest tych 5, 15 miliardy. Ja wiem, tylko jeden, tylko że my Jego nie wiemy. Nie? Ale Bóg wie. Ja tak to rozumiem. Nie? Bo wtedy, jak przyjąc to, co mówisz... Ale nie determinuje. O to chodzi, że nie, nie mówię Weźmy... Ja nie mówię, że ja determinuje. Ja mówię co innego. Ja nie mówię Góre. o determinacji. Nie? nie mówię, że wszystko jest ustalone i my nie mamy wpływu. nie? Jest wpływ. Dał nam siły zwalczać, dał nam narzędzia, dał nam ducha, wszystko dał. Nie? Ja nie mówię o nie, nie mówię determinizmie. Yy, mi tylko chodzi o to, że my nie wiemy, jak to się toczy. toczy Bóg wie... I nie może być tych wielu scenariuszów, bo dlatego, że jak, jak przyjąć to, co mówisz, że człowiek, który nie dba o zdrowie, zmniejsza sobie życie, to oznacza, że który dba o zdrowie, to może sobie to życie powiększyć i wtedy można już pójść w taką uliczkę, że on może sobie powiększyć ponad to, co Bóg im wystawiał. Nie, nie, no właśnie to chciałem powiedzieć, nie. że nie. Jeśli nie. Pan Bóg postanowił tobie, że umrzesz w wieku 58 lat, to umrzesz choćbyś się, nie wiem, jak zdrowo odżywiał i tak dalej, a nawet jeżeli będziesz alkoholikiem, obżartuchem i jeszcze coś można tam dodać, Pan Bóg powiedział, że umrzesz, bo tak On wie. Nie dlatego, że, że właśnie w, znaczy to już wchodzimy w takie kwestie trudne, mówiąc, że, że, że, że Pan Bóg... Bo weźmy chociażby Esterę, tak? Gdyby ona... Nie zdecydowała się być w tą... To przyszło by tak. No to przyszło by no, Czyli ona mogła, mogła to zrobić, co było dla niej teraz dane jej, ale mogła tego nie zrobić ze strachu. Tak? Ale pytanie, czy, czy naprawdę mogła, nie? Czy no, mogła. Czy Pan Pan, no mogła, Mordofaj no... Mordochaj wierzył. Mówi, że jeśli ty nie staniesz na wysokości zadania, to zginiesz i twój dom zginie. I nie to... myśl, że siebie uratujesz. Tak, ja, ja nie mówię, że nie był taki ciężar od tych słów, nie? Hmm. Ale mi chodzi o to, że ja nie chodzi o to, żeby tak być wchodzić w buty Boga, żeby unosić się ponad czas, ja właśnie czasu i tak dalej, nie? To nie, nie zrozumiemy, jak to jest tam i to jest ok, jest w porządku. Ja mnie się nie, nie przyjmuję tam, że nie rozumiem. Ale chodzi o to, że czy, czy naprawdę mógł być taki scenariusz, czy, czy coś takiego istnieje, czy po prostu Bóg wiedział, że słowa Chausza na nią zadziałają tak i tam przez ducha, i przez to wszystko, że ona postąpi tak, jak miała postąpić. Ona oczywiście tego nie widziała, nie? Wiesz co, możemy I... takie coś założyć, tyle że to wtedy. Yy, troszeczkę jakby idziemy za daleko, wychodzimy poza pismo, robiąc coś takiego. Mhm. Bo Mordechu, Mordochaj mógł jej powiedzieć yy, masz iść do króla i powiedzieć bo po to zostałaś ustanowiona. I wtedy, gdyby tak było i wszędzie tak było w piśmie, nie mielibyśmy tego jeśli to, jeśli tamto, tylko byłoby wszędzie, masz to zrobić i tak się stało. Mhm. No to wtedy byśmy mogli taki wniosek wyciągać. Jednak mamy wiele miejsc w piśmie, które jednak podchodzą, jeżeli zrobisz tak, Bóg mówi, jeżeli pójdziesz tą stronę, to będziesz miał takie konsekwencje. Jeśli pójdziesz tą stronę, będziesz miał takie konsekwencje. I ja chcę to traktować tak, jak to jest napisane. Nie chcę teraz wychodzić poza ten oczywisty sens i teraz narzucać temu, to i tak musiało się tak stać, czy to musiało tak się stać. Właśnie nie. Tutaj wydaje mi się, że Pismo w wielu z tych miejsc pokazuje nam, jakże ważne jest, co Ty zrobisz z tym, co Bóg Ci daje. Bóg mówi kładę przed Tobą życie i śmierć. Mm -hmm. Wybierz życie, ale jeśli wybierzesz śmierć, to doświadczysz śmierci. Więc tutaj jest, to, jest są te dwa scenariusze, przynajmniej. Biblia mówi, znowu księgę Zachiela, jeżeli Mój sprawiedliwy, który czyni sprawiedliwość, odwróci się od swojej sprawiedliwości i zacznie czynić bezbożność, to jego sprawiedliwość nie będzie mu poczytana. Jeśli, to jest jeśli, czyli jest taka możliwość. To, to oznacza, taki jest oczywisty sens. I teraz mówienie tego, gdyby to było niemożliwe, jest jakimś... wtedy musimy nadawać, musimy te, te słowa... Inaczej rozumieć niż jest ich oczywisty sens. Ale nie, o mówię, to, ja nie mówię, że to jest niemożliwe. Ja zgadzam się z tym, że jest możliwe, nie? Mm -hmm. Tylko jeżeli, ja tylko nie posuje mi to, że to. Ym... No, że to może się wydarzyć, nie? W no sensie, właśnie, no nie, w sensie, no to jak to nie? W sensie może, w takim sensie, że Bóg wie, co się wydarzy. No Bóg właśnie, o tego nie z tym się zgadzamy, że to... Bóg wie, jaki będzie jeden scenariusz, ale człowiek ma zawsze przed sobą możliwość podejmowania decyzji, albo założysz, czerwone skarpetki albo zielone i będziesz chodził w czerwonych albo w zielonych Masz możliwość wyboru. Nie, jesteś, nie jest to jakby założone, że masz założyć czerwone, czy masz założyć zielone. Więc o to chodzi. Tutaj cały czas te, te wszystkie fragmenty, które odnoszą się do tych dwóch możliwości, Bóg wie, my nie wiemy. Stąd z naszej perspektywy to jest właśnie kwestia możliwości wyboru itd. I tak to rozumiemy z Bożej perspektywy, Bóg dokładnie wie i Bóg już jest przygotowany na to, co człowiek zrobi, więc to nie jest tak, że Bóg dopiero wtedy reaguje, mm. tylko Bóg już ma dalekosiężny plan do samego końca na wszystkie ludzkie wybory. Więc tu jest coś, czego, co nas przerasta. Tu już mm. po prostu dochodzimy do miejsca, w którym mówimy, Panie, niewyśledzone są Twoje drogi. Bo to, bo to jak, jak, jak jak wszystkie te takie ciężkie tematy to będzie wiązało się z fundamentalnymi rzeczami, nie? Wolna wola, nasz wpływ, jak on jest, tak dalej, nie? Uh -huh. I to, to, to dotyka tego, nie? Uh -huh. Nie wiem, że to dotyka, nie? Uh -huh. No ale to rzeka, którą nie... nie <śmiech> <śmiech> Użyłeś słowa scenariusz. Ja bym powiedział tak. Każdy z nas, no, który ma... Znaczy, mówiąc o człowieku, który żyje, a nie, że tam nie wiem, dziecko się urodzi, zaraz umrzę. Ale mówimy o normalnym człowieku. Jest miliony albo miliardy scenariuszy. No albo setki miliardów, miliardów scenariuszy dla każdego z nas. A ten, który się wydarzy od początku do końca, Pan Bóg zna. On Dla niego jest jeden scenariusz naszego życia, bo on już jest w miejscu na końcu. Ale czy Ty teraz y, zjesz y, jedno ziarenko, czy zjesz za dużo ziarenek i Cię brzuch rozboli, zależy od Ciebie. Pan Bóg Cię do tego nie zmusza, nie zdeterminuje. To jest, nie, masz nie, scenariusz, nie, tak? Masz jeden scenariusz, y, albo masz drugi scenariusz, to już masz dwa. Jeśli Cię rozbolał brzuch, to później dojedziesz do domu i w międzyczasie, nie wiem, samochód Ci się zepsuje i masz kolejny scenariusz. Także miliardy historii. Eee. Mi chodzi o to, że z perspektywy Boga żaden z tych scenariuszów nie się nigdy. No tak. Tak, to, bo tak. Bóg tak. Bóg tak. Ja oczywiście. No bo tak. oczywiście. On, on wie, bo on już jest na końcu. I To hmm. są właśnie te dwie perspektywy, które myślę hmm. też Biblia nam przedstawia. Czasami Biblia nam przedstawia rzeczywistość z perspektywy Boga. I w niej wszystko już jest ustalone, wszystko jest zdecydowane, wszystko jest już po prostu Bóg jest Alfą i Omegą i to wszystko w Nim jest absolutnie tak, jak Bóg wie, że będzie. A czasami Bóg pokazuje pokazujemy tę perspektywę człowieka, gdzie my no właśnie, żyjemy w czasie, podejmujemy decyzje i to wszystko też jest ważne. Jedno i drugie, nam może to trudno jest połączyć, bo właśnie mamy do czynienia z istotą, która nas nieskończenie przerasta. Więc wiadomo, że my nie wyśledzimy tych, tej Bożej perspektywy do końca. Ta Boża perspektywa jest nam pokazana bardzo, prawdopodobnie w bardzo uproszczony sposób, bo byśmy nie byli w stanie ogarnąć, gdyby nam Bóg otworzył głębie swoich możliwości i decyzji i Jego mądrości. To czytamy, to są rzeczy niewyśledzone, to tylko Duch Boga jest w stanie zgłębiać te rzeczy, a my tylko odrobinie pojmujemy je cząstkowo. Stąd cały czas tutaj no, my się zmagamy z tymi kwestiami. Cały czas one właśnie wywołują te, te, te kontrowersje i ludzie, powiedzmy, światli, myślący głęboko, no próbują opisać te Boże sposoby działania, ale myślę, że to jest właśnie przerasta. Nawet tych naj, najbardziej światłych. Oni po prostu nie są w stanie do tego dojść. I stąd te wszystkie niekończące się dyskusje na te tematy, które nas daleko przerastają. Czasami, czasami niepotrzebne. To, co powiedziałeś, perspektywa Boża to jest jedynie <try> Jakuba wybrałem, Zawem zgardziłem. To jest Boże. Kiedy to było? Kiedyś to było. Ale my musimy na to patrzeć po ludzku. No przecież to było przedłużenie. Przecież to, to to. I teraz domagamy się jakichś tam, nie wiadomo, wyciągać z tego wielkich wniosków. Nie. Po prostu. Zawem z, z, z Jakuba, Jakuba wybrałem, Zawem zgardziłem, czy to jest Kropka. Dobra, że bo, bo... Się... <śmiech> <śmiech> Kropka. To jest po prostu. No, tak myślisz? Właśnie coś takiego jest, na przykład czytałem dzisiaj, powiedział, że lepiej, żeby ten człowiek się nie narodził. Nie narodził, narodzi. Wiecie, dla mnie to jest coś, co hmm. mojej myśli nie mogą tego pojąć. Co Bóg miał na myśli, co On może zrobić, prawda? No człowiek, i co jeszcze tak, czytałem, że On przytulił tego człowieka. Tego Judasza hmm. przytulił tak, że po prostu, no po prostu, swoją miłością nie pokazywał to, że aha, to ty jesteś, ja ci tu pokażę, że po prostu. Nie, tam było coś, co ludzki umysł nie może to pojąć. Nawet nie możemy pojąć, co Bóg miał na, na myśli tego. Hmm. Powiedział krótko, ów człowiek nie powinien się narodzić. Lepiej, żeby się nie narodził. I to, wiecie, to jest coś, co Słowo Boże nikt nie może lepiej wytłumaczyć, czy lepiej powiedzieć. Ja, ja, ja powiem Wam szczerze, że ja biorę słowo tak, jakie jest i mówię, Panie, Twoje drogi nie są moimi, Twoje myśli, Panie, ale wierzę, że pokazujesz, abym po prostu na tą scenę, co było, abym się zastanowił nad moim życiem, żeby nie był tak, jak on czy jak ten Chichiarz, hmm. czy inni, czy Dawid, czy Solomon. Oni mieli też łaskę, ale odrzucili w jakiś sposób. Hmm. Odrzucili. Dlatego nam pokazuję, ja to, my, ja to się mówię, że to jest dla mnie, abym y, nie robił ponad normę tego, co Bóg zrobił, prawda? Dlatego dobrze, kiedy rozważamy, ale jego myśli są... Tak myślę o Hmm, niebezpieczeństwie hmm. myślenia, że wszystko i tak jest ustalone, co ma być, to będzie i jakkolwiek jest to w, jest tu duże ziarno prawdy, to takie mówienie może prowadzić nas do takiego hmm, nie... Bogostanu, czy na przykład nie brania odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje wybory. Bo jeżeli pomyślimy sobie, że no ale co ma być, to będzie. no Jak mam iść tam do tej pracy i oni mi tej pracy nie dadzą, no to nie dadzą. Albo coś tam. I to, to się może z, z taki, z, stworzyć taki, taki klimat myślenia, że właśnie pomyślimy a co będzie to będzie i jeżeli widzimy ciężar odpowiedzialności na sobie to no, traktujemy te sprawy poważnie tak? tak myślę o Namanie mamy podobną historię że mógł unieść się honorem i nie zanurzyć się w tym Jordanie tak ale posłuchał tej dziewczynki, czy tamtego sługi, który dziewczynka. W każdym razie znowu widzę tutaj element ludzki, ludzkiego wyboru, jakiegoś... Jednak się uniżył, a mógł się nie uniżyć, mógł się zaciąć. Tak? Mamy takie właśnie koncepcje, wielkie koncepcje filozoficzne w tym świecie, jak hinduizm, gdzie mamy pewną właśnie karmę, tak? czyli co jest ci przeznaczone, to jest ci przeznaczone. I wręcz jakby rezultatem takiego myślenia, takiego pojmowania świata jest nieingerowanie w karmę innych. Czyli jeśli Bóg komuś przeznaczył, żeby był biednym, no to niech będzie biedny, to nie powinniśmy mu pomagać. Nie? Dlaczego mamy pomagać coś, co Bóg domu z Bogiem? Jeśli Bóg chciałby, żeby był bogatszy, to sam Bóg by mu dał. Przecież to Bóg o wszystkim decyduje. Czyli tu jest wiele takich niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym oczywiście pojmowaniem takiego właśnie no, determinizmu Boga. Nie? Bo tutaj jest problem. Kiedy wszystko jest zdeterminowane i przez Boga ustalone, no to dlaczego mielibyśmy to zmieniać? Czemu mielibyśmy ingerować w sytuacje, które Bóg postanowił? tak się stanie, jak On chce czy my coś zrobimy, czy my czegoś nie zrobimy. Więc tutaj jakby się pojawia ten element, no właśnie, czy to, co my zrobimy, czy my nie zrobimy, czy to zmieni rzeczywistość. I ewidentnie Biblia mówi tak. To właśnie zależy od nas, co my zrobimy, a czego my nie zrobimy. To będzie wpływało na rzeczywistość. Oczywiście, tylko w jakiejś mierze, bo na, wielu, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Wiele rzeczy możemy się starać i tak, jeśli Bóg nie zbuduje domu, to daremnie się trudzimy. Jeśli Bóg nie ustrzeże miasta, to daremnie strzeżemy. Ale czy to znaczy, że nie mamy strzec? Czy to znaczy, że nie mamy budować, że Bóg sam zbuduje, że Bóg sam ustrzeże? No nie, to tego nie oznacza. Więc tutaj jest to napięcie między właśnie tą Bożą suwerennością, Bożymi ostatecznymi decyzjami, który mówi tak lub nie na nasze starania też. My się staramy, ale to Bóg decyduje, czy te starania przyniosą rezultat, czy nie. Tak jak tutaj modliłeś się nie? o lekarstwa i tak dalej. Możemy brać lekarstwa, ale jeśli Bóg nie pobłogosławi tego, nie uleczy nas, to nie bierzemy lekarstwa. Możemy wziąć wszystkie dobre lekarstwa i tak nie będziemy uzdrowieni, jeśli Bóg tego nie pobłogosławi. Czyli jednak we wszystkim, co robimy, w tych wszystkich naszych wysiłkach, nie możemy zapomnieć, że to ostatecznie Bóg mówi tak lub nie to ostatecznie On decyduje, natomiast Aha, to nie oznacza, że my jesteśmy bierni, że my teraz nic nie, możemy, nie musimy robić, bo Bóg i tak zrobi. Czy ja, czy ja wezmę te leki, czy ja nie wezmę, to jak Bóg zechce, to mnie uzdrowi. Niektórzy takie wnioski wyciągają i widzimy, że czasami tragiczne konsekwencje są takich wniosków, nie? bo tak polegają na Bogu, że odstawiają wszystkie leki, przestają to, mówią, bo jak Bóg chce, to przecież mnie uzdrowi to przecież od Niego wszystko zależy. No i w Ale tym momencie... Ale się moglić, prawda? Jest tam ta wdowa, która tam potem... Szukajcie, a znajdziecie, tak. tam szukajcie, szukajcie i Pan odpowie, pomoże. Chodzi o to, żebyśmy połączyli to, co do nas należy, czego Bóg od nas wymaga, do czego nas wzywa i co mówi, będzie miało swoje konsekwencje. Jednocześnie z tym, że ostatecznie wszystko zależy od Boga że to nie jest tak, że jak my zrobimy wszystko, co należy, to będzie zawsze ten sam efekt. Wiemy, że tak nie jest. W wielu przypadkach ludzie robią wszystko, co należy i efekt i tak jest inny, bo Bóg ma inne plany. Więc Hiob postępował sprawiedliwie i pobożnie, ale konsekwencje, wydawało się na pewnym etapie, były jakieś w ogóle nieprzystające do tego i ci przyjaciele za wszelką siłę próbowali dowieźć. Za wszelką cenę tak. Próbowali dowieść Chiobowi, że to musi być jakiś jego błąd, jakaś przyczyna w nim. Czyli tutaj mamy pójście za daleko, z takimi konsekwencjami, że jak coś robimy dobrze, to zawsze będą dobre konsekwencje. A jeśli są złe jakieś przygody, to na pewno coś ktoś musiał zrobić. Albo on zgrzeszył, albo jego rodzice zgrzeszyli. Nie? Tak z tym czekam. Taka tak sztywna sztywna. Tak. Czekam na, na nasza, to żeby wrócił, żeby ten skomentować to, co mówisz. <śmiech> ja się zgadzam z tym, że tam w tym predeterminizmie jest problem i to jest niebiblijne, <śmiech> bo Bóg wymaga od nas, żebyśmy byliśmy odpowiedzialni. A także ja nie myślę, że nie mamy uświęcać się, bo to, no to właśnie Paweł mówi, że co, mamy teraz grzeszyć, żeby dopełniła się łaska, nie? I tam jest wielu takich innych wersetów, gdzie mówi, że, że nie, co teraz? E, róbmy co chcemy, nie? Absolutnie nie, nie? I e, no, ja tak widzę właśnie, że nie, absolutnie nie powinniśmy teraz mówić, że a, wszystko od Boga zależy, ja tam mam gdzieś tam, będzie tak jak on chce i tak dalej, nie? Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jak mówisz, że tak jak, dałeś no, przykład hinduizmu, że tam wszystko ustalone, nic nie możesz zrobić, karma taka jest, jaka jest i tak dalej, e, to tam, i to nie chodzi o to, żeby też brać jakieś tam inspiracje z hinduizmu, nie? Tam jest, tylko powiem, że tam jest też taki in, w innym kierunku, że oni mówią, że przez swoje uświęcenie możesz skrócić te samsary, te, te życie. Nie? Mm -hmm. I przenosząc to do chrześcijaństwa, to tak samo też jest niebezpieczne, jest, że można pójść w predeterminizm. Determinizm. Determinizm, mm -hmm. Że, że Bóg wszystko ustawił i nie ma co nawet próbować i uświęcać się. Ale też można pójść w innym kierunku i powiedzieć, że Wszystko to ode zależy. mnie zależy. Tak. Nie? Tak. Bóg tak mnie już pierwszy krok zrobił, mnie zbawił, mhm. ale teraz to ode mnie zależy, mhm. czy ja utrzymam się. Czy tam, czy ja I, ty, i, I to jest bardzo niebezpieczne i bardzo niebiblijne, bo wtedy oznacza, że, ty, że my siebie zbawiamy. Tak. A to nie my nas zbawiamy, to nas Bóg zbawił, tak jak zbawił nas na początku tej drogi taki nas zbawy też później. Nie? Tak. nie wiemy, jak to współgra, jak to współdziała tam do końca i nie musimy wiedzieć. Tylko wiemy, że mamy wytyczne. Masz uświęcać się, masz odwracać się od grzechu, masz składać się ciało w ofierze i tak dalej, i tak dalej. Nie? I to wiemy i tego trzyma się, nie? A tam jak to funkcjonuje, to już nie ma. No właśnie, ale zauważyłem dwie rzeczy, a tam też mówicie o rzeczach, o których nikt nie mówi. <laughs> Bo mówicie o, o całkowitej bierności, mm -hmm. żeby ktoś, nikt o tym nie mówi. Teraz mm. mówisz o innym... Nikt o tym nie mówi. Nie, nie mówisz, że ktoś mówi. To nie, nie mówisz, że ale jest No tak, ale nikt o tym nie mówi. Nikt <śmiech> tak nie myśli chyba. Ale to, te myśli, ale to, nie to, nie to mój można tam pójść. Gdzie tam pójdzie? Bo nikt nie idzie w te rzeczy od razu. Bo nikt nie staje się deterministym totalnym. To takie kroczki, co powoli idą w to albo w tamte. nie I trzeba właśnie trzymać się słowa, żeby nie pójść albo nie w te ekstremy, albo nie w te. Nie? Ja nie mówię, że ktoś już tak to, to, to, to głosi, nie. Mhm. bo ani jedna, ani druga Ale, tak nie, y, może, Comek, nie Ja Ci powiem, że y, ja nie byłem aż tak daleki od właśnie takiego myślenia, że no wszystko jest, Pan Bóg wszystko wie, tak jak ustalił tak mhm. będzie, pewien determinizm gdzieś tam w moim umyśle był i to potrzebowało zmiany. Także nie mówmy, że nie może być na przykład pośród nas kogoś, kto chociaż trochę wchodzi w takie myślenie, że a co będzie, to będzie, może ja to źle nazywam mówiąc tam co będzie, co będzie, tylko jest ustalone, wiadomo co będzie, moje działania nie mają wielkiego znaczenia i to może mieć wpływ na nasze myślenie, oby nie miało, ale mówię, że może być. Dlatego dobrze jest o tym powiedzieć. Bo te same słowa, powiedzenie na przykład, że wszystko jest w ręku Boga, mogą być właściwe, biblijne, bo rzeczywiście wszystko jest w Jego ręku, ale mogą być też niewłaściwe. Czyli wszystko jest w Jego ręku, a nie w Twoich, nie w moich, więc nieważne, co my zrobimy, i tak, wszystko jest w Jego rękach, więc zależy, co mamy na myśli. No, tutaj o to chodzi, że próbujemy to doprecyzować, tak? kiedy mówimy, że Bóg ostatecznie o wszystkim decyduje. Co teraz nie oznacza, że skoro On o wszystkim ostatecznie decyduje, to nieważne, co Ty zrobisz. Właśnie nie. To jest ujęte w Jego decyzjach. I dlatego On Ci mówi, co masz robić i jak masz to robić i nie ustawać i nie, nie tłumaczyć się, że ach, to widocznie ta Pan tak chciał, nie? Czasami wiemy, że wiele rzeczy się działo, których Pan nie chciał. Nie wszystko się działo tak, jak Bóg chciał. Tak, kiedy w Izraelu było źle i była bezgodność nie dlatego, że Bóg tak chciał, <śmiech> dlatego, że oni porzucili Boga, nie byli wierni Bogu. i Bóg to wyraźnie mówi w swoim słowem. Dlatego wydałem was w rękę tych czy tamtych, bo nie byliście mi posłuszni. Gdybyście byli posłuszni, to bym was nie wydał. I teraz oczywiście Bóg wiedział, że oni będą nieposłuszni, Bóg wiedział, ale to nie zmienia faktu, że to było konsekwencją ich nieposłuszeństwa, a nie Bóg tak zdecydował, bo właśnie czasami ludzie popadają w te dwie skrajności. Mamy jeszcze Jozłego i Kaleba, mhm. którzy, że tak powiem, jak to powiedzieć najlepiej w skrócie, oni nie byli w tej grupie tych, którzy nie uwierzyli, którzy źle patrzyli. Czyli nie mamy, że wszyscy zginęli. pokazał: tak? a no tak, człowiek jest taki słaby, wszyscy zginęli. Jednak nie. Tak, tak uchwyczaj. I w sumie to nasza historia z dziejów apostolskich, jak wrócimy w końcu do niej, to zobaczymy, że też o tym mówi. Prawda? Bo mamy Boga, który przychodzi do Pawła i mówi musisz stanąć przed cesarzem w Jerozolimie. W Rzymie. Tak, oczywiście. W musisz stanąć w Rzymie przed cesarzem i tam złożyć o mnie świadectwo. Czyli Pan Jezus ma dla Pawła plan. Posłania go do Rzymu. Ale w międzyczasie widzimy, wydarzają się różne rzeczy, które... No, czasami jakby nie, nie, nie zrealizuje się ten plan, jakby przeszkodzą w realizacji tego planu. I ostatecznie w ostatnim rozdziale widzimy, że nie nie, za, nie, nie, nie, nie zatrzymały realizacji tego planu. Chociaż były momenty, kiedy nawet wydawało się, że Paweł jakby sam nie wiedział, co się wydarzy. Na przykład Czytamy tutaj, kiedy ta burza szalała i to wszystko się działo, to czytamy, że wszyscy stracili nadzieję, już nie było żadnej nadziei. Nie czytamy, że Paweł nie stracił nadziei. Czytamy, że wszyscy stracili nadzieję Potem jak widzimy Pawła, kiedy Pan do niego przychodzi i mówi, że daruje mu życie, no to Paweł wtedy dzieli się tym z nimi. Mówi, mój Bóg tutaj posłał swojego anioła, i zapewnił mnie, że statek co prawda zostanie zniszczony, ale my ocalejemy. Natomiast później zobaczcie, kiedy tam ci żołnierze próbują uciekać i tą, tą, tą łódź ratunkową spuścić, mówi, jak, jak oni to zrobią, to wszyscy zginiemy. Ostro poleciał. Czyli znowu nie, Pytanie, mówi, czy to... nie mówi ja będę urazył, że nie? Mi nic nie Tylko nie, mówi, słuchajcie, oni tego nie mogą zrobić. Od, od tego zależy nasze życie. Więc tutaj też widzimy tą zmienność. tak? Jakoś nie w tym sensie, że Paweł traci wiarę czy coś, ale Paweł rozumie, że realizacja tego zamysłu Bożego też w jakiś sposób cały czas jest uzależniona od różnych działań, które się dzieją. Przynajmniej tak wydaje się logiczny sens z tego, co, co Paweł mówi. Tak, tylko pytanie, czy to... Bo to tak brzmi... Nie, tak. E, to, to, to, to. E, albo on mówił e, to, co Duch Święty mu objawił, albo mówił to, co wydawało mu się, że tak musi się stać, skoro tak mu zostało powiedziane. I powiedział tak, jak powiedział. Tutaj on powiedział: Jeżeli ci nie pozostaną na statku, nie możecie być uratowani. Czyli nie mówię o sobie, tylko, tylko wtedy już mówię o, o nich. 27-31. Chociaż wcześniej Bóg mu powiedział, że daruje życie tych, którzy są z Nim. Ale tutaj mówi, że jeżeli ci nie pozostaną na statku 27-31, nie możecie być uratowani. Czyli, tak jak mówisz, bardzo możliwe, że tutaj mówi z takiej perspektywy. Ale skąd ma to przekonanie, że tam ci nie mogą uciec, a Bóg nie uratuje ich w inny sposób? Skąd takie zrozumienie? No nie wiemy. No, nie może to znaczy. z głowy, może z jego wiesz, może logicznego myślenia. No skoro tak, a, czyli oni nie mogą teraz uciec. No to ja to powiem. No tak, ale to, co mówi, wtedy w tym momencie w jakiś sposób zaprzecza temu, co wcześniej im obiecał, że wszyscy będą uratowani. No tak. Więc I teraz jest, jest chcieli zburzyć ten porządek, no. no to logicznie trzeba nie pozwolić zburzyć tego porządku, że wszyscy będą ratowani. No. To tak jak zbiorę człowieka, że na samym początku, jak uwierzy, da się oszcić, i dostaje z dostępuje zbawienia, no ale musi się trzymać tej nauki apostolskiej, bo inaczej to, no to po prostu zginie. Mm. Tak samo oni, on, on dostał objawienie, że wszyscy będą uratowani, ale jak już się zaczęło coś dziać nie tak, no to ostrzegł, że owszem, ja powiedziałem, że, wszyscy, że nikt nie zginie, ale jeśli Ci odpłyną, to tam to się po prostu nie stanie. No, Więc tutaj właśnie, tutaj jest mhm. jeden z takich przykładów, nie? Tego, że jest jakiś Boży zamysł, jest mhm. jakaś obietnica nawet, ale ona mhm. cały czas jest uzależniona. Doradowana. Cały czas jest warunkowa. Oczywiście Bóg wie ostatecznie, no. że wiedział, że oni wszyscy będą ratowani i byli. No tak. Niemniej jednak tutaj jest, jest cały czas pewne napięcie. Napięcie przed realizacją tego Bożego zamysłu, i ono, ono zawsze w jakiś sposób jest uwarunkowane. Czasami wyraźniej te warunki widzimy. Czasami one się pojawiają, że tak powiem, w trasie. nie? Paweł pisze do Koryntian. Obawiam się, aby, żeby, tak jak szatan zwiódł Ewę, żebyście wy nie byli odwiedzeni od waszego szczerego dania się Chrystusowi. Co ten Paweł się obawia? Czego on się obawia? Po co tego się obawiać? Przecież to wierzący ludzie, napełnieni duchem, dary ducha między nimi, różne tam rzeczy się dzieją dobre. No czego on się obawia? No obawiał się. Widząc, no, co duch, robią. Duch widząc... mówił przez niego, żeby przez strach. Nie wiem. Wiesz co, no ale jednak teraz jakbym miał ten sposób mówić, to bym musiał powiedzieć, że on tak naprawdę się nie obawiał. Tylko tak, to tak było tak tak. To, to wtedy już zmieniam sens tego, co On powiedział. Jakby zakładam, że, że tak nie mogło być i po prostu to, co mówi, to takiego nie ma sensu. Nie, ja chcę brać ten sens, który jest, bo taki jest sens. I skoro On mówi, że się obawia, to wierzę, że się obawiał. I ta obawa była od Ducha Bożego w Jego sercu. i no, ale Chodzi o to, że nie wiemy, czy sens tej obawy, która pojawiła się u Pawła, był po to, żeby ich ostrzec. No tak, tak zakładam, no bo to zrobił, to ostrzegł ich, ale ta obawa była realną obawą, miał realną obawę, widział przypadki ludzi, którzy odeszli od Boga, widział ludzi, którzy stali się rozbitkami w wierze, obserwował innych, którzy żyli według ciała i poginęli w związku z tym, więc ostrzega tych wszystkich, którzy patrzy, postępują w ten sposób, mówi słuchajcie, jak będziecie żyli według ciała, to umrzecie. Więc tutaj mamy realne ostrzeżenia, realne zagrożenia, realne właśnie koncepcje. To nie są zakrywki psychologiczne. Tak, to nie są zakrywki psychologiczne, to nie są jakieś tylko próby tutaj ustawienia ich we właściwy sposób i teraz mówienia rzeczy, które wiemy, że się nie staną. Bo To wtedy, to wtedy my też tego nie musimy tak traktować. No, po prostu tylko nas tu próbują jakoś nastraszyć, ale my wiemy, że to tylko takie próby nastraszenia. Więc no nie, ja bym się obawiał w ogóle w ten sposób odczytywać to. Musimy to odczytywać tak, jak to jest napisane. Musimy brać ten oczywisty sens, bo jak zaczniemy go yy, no, przerabiać według naszych jakichś koncepcji, to wtedy zmieniamy oczywisty sens. Nie, ja, słowa, ja, nie nie? Chcę ja tylko powiem jedną rzecz, że to, co Bóg nam kładzie na sercu, to tak jest tak jak ciągnięcie do tego, nie? Na przykład Bóg tam odwraca się od tego, to uświęca się, nie? To, to ciągnie. I to jest ta walka oczywiście z cielesnością, bo nikt nas nie jest idealny i każdy z czymś walczy. Ale to, to, ciąg to ciągnienie, to pragnienie, ono jest rzeczywiste, nie? I, i o to ja tak to rozumiem, nie? że Bóg mówi nam, co mamy robić i, I, i wierzący i uzdalnie, i wierzący ludzi odczuwają to pragnienie i idą za tym. Niektóry powinni, no to znaczy każdy z nas w czymś powinien więcej, nie? I, I to jest właśnie to oświęcenie, że zaczynasz gdzieś tu i tam powodzić. tak skoczysz, nie, ale idziesz cały czas w górę. Nie? Że to pragnienie jest realne nie? i to pragnienie właśnie to jest... Ja się zgadzam z tym, że, że trzeba i dążyć do tego pragnienia i prosić Boga jakiego nie ma, żeby dał Cię więcej mhm. nie? i odwracać się i to wszystko, nie. ale to, to pragnienie ono jest. Nie? Ja nie mówię, że tam zostawiam wszystko, tam Bóg wszystko załatwi. Nie? Tak, tak. tak myślę, że jeśli mówimy, bo dość dużo mówimy tu o odpowiedzialności, o ludzkich wyborach, to znowu chcę wybiec do przodu, yy, może się pojawić niepotrzebne i niewłaściwe napięcie w nas, tak, żeby, żeby zrozumieć, że mhm. musi to być mocno wyważone, czyli bojaść przed Bogiem, yy, powaga grzechu, yy, niebezpieczeństwo zboczenia, zejścia z tej drogi, to powinno nam towarzyszyć, ale to nie powinien być jakiś lęk teraz, no. że nie będziemy mogli spać, co to się stanie, ktoś mnie wyrwie z Bożej ręki, czy odłączy, także to, to potrzeba tak. naprawdę no. wyważenia i to yy, i to wcale nie jest łatwe, wcale nie jest łatwe. Tak, bo, bo tutaj rzeczywiście jest y, cały czas w y, ta, ta wierzącym człowieku jest świadomość, głęboka świadomość, że to wszystko jest w rękach Boga, że On jest naszym Zbawicielem, naszym Panem, naszym Ratunkiem, naszym Pasterzem i wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności. To jest w Nim. Więc y, myślę, że człowiek, który poznał Boga i który doświadczył tego prawdziwego zbawienia nie pokłada ufności w sobie. Wie, Muszę. że jesteśmy Muszę. zawodni, słabi, niespoledliwi jeśli Pan nas nie uratuje, to my siebie nie uratujemy. Nie pokładamy ufności w sobie. Pokładamy ufność w Nim. Co nie oznacza, że pokładając ufność w Nim jesteśmy bierni. Ta, ta ufność jest posłuszną ufnością, aktywną, aktywną ufnością, w której wiemy, że Pan nas wzywa do pełnienia Jego woli, do posłuszeństwa. I teraz widzimy wierzących, którzy, jak zresztą Słowo Boże nam mówi, są gnuśni, są leniwi, są niestety, ulegają pożądliwości ciała. I to przynosi tragiczne Konsekwencje, więc teraz widzimy, że Pan tak samo jak jest wierny swoim dobrym obietnicom, tak samo jest wierny wszystkim swoim ostrzeżeniom, czy wręcz groźbom. Bo czytamy, jeśli pozostaniemy Mu wierni, to On będzie wierny wobec nas, ale jeśli my się Go zaprzemy, to On się nas zaprze więc tutaj bo mamy groźbę bo pozostaje wierny zarówno swoim obietnicom jak i swoim, swoim groźbom więc te groźby musimy traktować jako groźby nie możemy teraz ich traktować jako próby tylko psychologicznego wywarcia na nas posłuszeństwa no nie, one są realnymi groźbami za nimi stoją tragiczne konsekwencje więc tutaj myślę, że właśnie ta równowaga Poleganie na Jego dobrych obietnicach, poleganie na Jego mocy, poleganie na Jego łasce, pokładanie całej ufności w Nim, a jednocześnie świadomość odpowiedzialności. Wiele Komu wiele dano, od tego się wiele wymaga. I wiemy, że są różni słudzy, lepsi i gorsi. Więc tutaj chcemy być tymi dobrymi sługami, którzy są dobrymi szafarzami łaski Bożej, która nam została powierzona. Więc tu jest to, to wyzwanie i te różne biblijne historie nam to ilustrują. Właśnie mamy te historie różnych ludzi na przestrzeni wieków, którzy albo byli wierni Bogu i w związku z tym przeżywali Bożą radość, pokój, obecność i widzimy tych, którzy tak jak Salomon, tak jak inni, pogubili się. Gdzieś zeszło z tej Bożej drogi. Salomon jest takim chyba naprawdę jednym z takich kluczowych świadectw tego, jak człowiek, który takie miał objawienie Boga, tyle razy, dwa razy Pan mu się objawił, rozmawiał z Nim, obdarzył Go wszystkim i jednak ten dał się zwieść. To jakie to niebezpieczeństwo, jakie to pokazuje nam zagrożenie. No przecież co to? Bóg nie mógł go zachować od tego wszystkiego. Bóg nie mógł dać mu więcej rozumu, co do tych kobiet. Nie miał tak. rozumu a tyle, żeby sobie nie brać tylu kobiet jeszcze od obcoklenień. Mógł... No jednak, Dlatego tutaj właśnie... gdzieś objawiła się ta słabość hmm. tego człowieka, który tak wiele otrzymał. Dlatego właśnie ten George a nie George Mugdano powiedział, kogoś cytował jakiegoś takiego znanego chrześcijanina który powiedział, że właśnie jak facet uważa, że porządliwości cielesnej kobiecy ponad nim on już tak. ogarnął, to on uważa, że on jest mocniejszy niż Samson, oddany bardziej kochający Boga niż Dawid i mm. bardziej mądrzejszy niż Salomon, tak. bo wszystkie trzy ulegli kobiecom porządliwości. Więc te historie <gazd> raczej powinny nas trzymać w miejscu pokory, w miejscu świadomości naszej słabości, niezdolności, a cała nasza ufność musi być Bogu. Tutaj jest to, to, to myślę wielka lekcja, która ciągle jest nam powtarzana na różne sposoby. No, być Mamy sprawnie. być wierni Bogu, bo On jest wierny, będzie dla nas wierny. Ale z drugiej strony to jest perpetomobile, bo nasza wierność Bogu wynika z tego, że nas do tego uznania, że jesteśmy wierni. Tak. To jest genialne. Tak. My jesteśmy wierni, ponieważ ono zdanie, że byśmy wierni dzięki swej wierności uzdane nas do naszej wierności wobec niego. Tak, tak, tak. tak? więc tutaj mamy właśnie te stwierdzenia, że wszelka nasza zdolność jest z Boga. I to mam tą pewność, że, że, że zachowa nas, prawda? No bo on jest wierny i przez, tą, przez, przez ten mechanizm że tak to tak.. To... Tam nie powiem, tam... Ale nas, kogo? Te, które wierzą, nie? i tych, które no, tak, przestrzegają. Nie Nie wszystkich nas, na które mówią, że, że jesteśmy. Nie, nie, nie mówię tak, tak mówić, tak nie, tylko że tak ten tego szczególnie. Nie, w ogóle nie wierzą tych. może coś o wierzących. Nie, no, ale wierzący kiedyś staną i, i panie, w twoim imieniu to, panie. A pan no. mówi, nie, znam, no a to byli. Oni się mieli za wierzących. No, że oni się byli, mieli, nie, nie. no, ale byli w gronie wierzących i byli przekonani, że są wierzący. Nie, no dużo jest osób, które są przekonane, no, że powoływali się no, na jego imię no, no, na, na, no, i sądzili, no. że w jego imieniu tyle rzeczy dokonali. No. No, Mogę by? krótkie pytania, to no, no, no, nie jest no, no, to być no, temat, no, no, ale jeżeli, no, no, no, no, jeżeli no. E, są takie osoby, które nawrócili się. I, I gdzieś mieli pragnienie czytać, ale jakieś to pragnienie, czy, czytanie, studiowania Słowa Bożego jakoś maleje. Czy może być to jest e, człowiek wierzący i to po prostu jakiś jego taki dołek? Czy, czy to raczej oznacza, że ta, ta osoba jest jeszcze nie uwierzyła? Nie, że jeszcze nie uwierzyła tak naprawdę, że tylko myślę, że uwierzyłem. Czy może być tak, że u chrześcijan, który... I, i najpierw było to pragnienie, nie? I jakiś, z jakichś powodów ono maleje, czy takie nawet bardzo maleje? Pewnie i tak, i tak może być. Myślę, że wierzący ludzie ciągle walczą z cielesnością. Walczą z, z różnymi zasadzkami złego. Więc to jest jedna z takich, myślę, no niestety słabości naszego ciała. Pan Jezus mówi do swoich uczniów módlcie się ze mną, a oni... Śpią. Jezus mówi, duch ochoczy, ale ciało Złe. słabe. I tutaj słabość ciała jest chyba naszym pierwszym wrogiem. Że ciągle to ciało w inną stronę nas ciągnie. Mhm. Ciągle jesteśmy wewnętrznie w stanie walki. Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I te są sobie przeciwne. Czyli mając sobie życie Boże, ducha Bożego. Jednocześnie mamy w sobie te wszystkie cielesne pragnienia, rządzę, które musimy duchem zwyciężać, uśmiercać. I to jest ciągła walka. Więc myślę, że jeżeli ja odczuwam jakiekolwiek właśnie, tak jak mówisz, brak godliwości, brak pragnienia, to przychodzę do Pana i mówię, Panie wybacz mi, ratuj mnie. Przychodzę do Niego, by On ożywił mnie, by On na nowo rozpalił moje serce, by Jego Duch na nowo działał we mnie, bo ja gdzieś coś zaniedbałem. To raczej jest wina moja gdzieś tutaj. Gdzieś musiałem jakieś błędy zrobić. Gdzieś musiałem się za bardzo być może zaangażować w jakieś rzeczy tego świata. Przestałem ufać niemu, Może nie modliłem się o te sprawy, tylko właśnie zacząłem na sobie polegać. Poczułem się mocny. Pan no, mówi, no, to zobacz, jaki jesteś mocny. <śmiech> Więc tutaj myślę, że różne mogą być konsekwencje, ale myślę, że wierzący człowiek yy, toczy ciągły bój z ciałem. Więc wszelkie te negatywne rzeczy, które pojawiają się w naszym życiu, one nie świadczą o tym, że nie narodziliśmy się na nowo. One po prostu są częścią naszej walki, którą toczymy tutaj. I, i pierwszym naszym wrogiem jest nasze własne ciało, nasze własne ego, nasze ludzkie pragnienia. Zresztą Jakub to pisze. Niech nikt nie mówi, że jest kuszony przez Boga, gdyż każdy jest kuszony przez swoje własne porządności, którego go każdy. Jakub mówi każdy, więc my też. Hmm. Nie wiem, czy udało wam się spojrzeć na mapę, jak tam wyglądała ta cała podróż Pawła na tym statku. Warto spojrzeć na mapę i zobaczyć, gdzie oni wyruszyli, jak oni płynęli i, i co, co ciekawe. To i to się... Kiedy, kiedy ta burza, ta burza się rozszalała. Atlas. Kasia no. mają no. takie fajne mapy. Warto popatrzeć, warto sobie tam te miejscowości obejrzeć. Nie mamy gdzie, po W internecie można sobie, jak ktoś nie ma w Biblii takiej mapy, to można sobie w internecie podróż parła, mapa i się od razu pokaże. Warto zobaczyć, bo to rzeczywiście nam uzmysławia, wiecie, te odległości, te, te miejsca, gdzie one były. Na przykład tutaj co ciekawe, kiedy oni byli w tym porcie, w którym Paweł radził im, żeby zostali, a oni mówili, że nie, pójdźmy do Feniks, to tak naprawdę to jest tylko 60 km przy wybr południowym wybrzeżu tej, tej wyspy, tak? tak. Więc no, wydawało się, że to jest. Taka krótka, jednodniowa podróż. Najłatwiejszy odcinek. Tak, króciutki odcinek, tam nic nie się jeszcze przyszedł taki wiatr, czytamy, przyszedł taki wiatr, dobry, nie, pomyślny. Gdzie tam? Wydawało się, że nie ma zagrożenia. Mimo, że było wielkie zagrożenie. To był okres przede wszystkim taki, kiedy pogoda była zmienna, bo tam Paweł wcześniej podaje, że to już był po czasie postu więc wygląda na to, że to już jest październik, połowa października, a od września do listopada to było już bardzo niebezpieczna żegluga. Oni w tamtym czasie generalnie do, do września podróżowali statkiem. Od września do listopada tylko w wytrawni marynarze i zawsze było to niebezpieczne, a od listopada tam, nie wiem, do marca, tak, do marca było absolutny zakaz pływania, więc tutaj jeszcze był była połowa października, wydawało się, że wiaterek dobry, no damy radę, jeden 60 km, super port, tam będzie bezpiecznie tego, nie? No i wyruszyli. I się nagle zerwał ten taki straszny wicher. No i, i, i to, też ta nazwa tego wiatru, z tego co tam się dowiedziałem, no to oznacza właśnie taki jakby podmór demonów. U. Więc e, oni, wiadomo, w swoim pogańskim myśleniu tak to nazywali ten wiatr, tam, nie? Więc e, no, w, w, w, i jak patrzycie na mapę, to się okazuje, że, że, że oni dryfowali dokładnie do celu, tam na Maltę, nie? Aż pod, pod Italię, ta mała wysetka Malta. Tak. Więc e, znowu, tutaj widzimy suwerenność Boga, bo mogli wpaść na mielizny, rozbić się, na skały, mogło być różnie, nie? Ale Bóg czuwał nad nimi, pomimo, że tutaj oni, wiadomo, też podejmują jakieś działania, tam wyrzucają całe, całe zboże, potem te, te, o wyposażenie statku, no, więc tutaj jakieś tam działania podejmują, ale to Bóg ich strzeże, to Bóg ich doprowadza do tej wybrzeży Malty, gdzie, tak jak Paweł zapowiedział, utknęli ale wszyscy się uratowali. Statek został rzeczywiście zniszczony przez uderzenia bałwanów. Natomiast oni no, zostali uratowani. Może przeczytajmy od 39 wiersza. Tutaj mamy tę ostatnią część całej tej ich wyprawy. Czytamy, że gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, Spostrzegli tylko jakąś zatokę o płaskim brzegu, do którego chcieli, jeśli będzie można, podprowadzić statek. Odcięli kotwice i pozwolili im spaść do morza. 27 rozdział od 39 wiersza. A równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel pod wiatr, zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz wpadłszy między dwoma prądami na miliznę, osiedli ze statkiem. Dziób statku zarywszy się pozostał nieruchomy, a rufa uległa rozbiciu przez bałwany. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów, aby żaden z nich przedostawszy się w pław, nie uciekł. Bo wiecie, co groziło rzymskiemu żołnierzowi za utratę więźnia. Groziła mu śmierć. Albo dostawał tą samą karę, którą więzień miał dostać. <śmiech> uh. Więc takie był, taki było proste rzymskie prawo, co do strażników więźniów. Jeżeli więzień uciekł, to dostawałeś karę więźnia. No, więc tutaj oni pomyśleli, że nie ma co ryzykować, trzeba ich pozabijać. Lecz setni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 Bóg zapowiedział Pawłowi, chociaż zobaczcie, w międzyczasie są ja siedział, żołnierze, biorę, żołnierze, tak. perypetie, tak? Ci są już gotowi żołnierze pozabijać, nie? Mały włos wydawałoby się. I by się nie stało. Ale oczywiście ufamy, że tutaj właśnie jest to, to dzieło Bożej opatrzności, która na przykład pobudziła tego setnika. Jednak do innego nastawienia. I chociaż chciał ocalić tylko Pawła, to przeszkodził w zabiciu kogokolwiek. Więc tutaj my często też widzimy, jak Bóg posługuje się niewierzącymi ludźmi. Jak Bóg działa y, naprawdę w, w no, najmniej spodziewanych czasami okolicznościach. Pewnie mieliście w życiu takie sytuacje, mhm. kiedy nie spodziewalibyście się pomocy z tego właśnie miejsca, mhm. z którego Bóg dał tą pomoc. Nie? I wierzymy, że to Bóg dał. Nie to, że teraz przypadek, czy, czy szczęśliwy los nie. Tylko my wierzymy, że Bóg we wszystkim współdziała ku Dobremu. Więc również te, te, te różne Koniec. czasami tak niespodziewane miejsca Bożego działania i ratunku. Nie? Także tutaj też widzimy, jak yy, no, mogli dopłynąć. Przecież czy Bóg nie mógł sprawić, żeby dotarli do bezpiecznego miejsca? No mógł, ale zapowiedział, że tak nie będzie. Zapowiedział, że stracą ten statek, Że w stracą wszystko na tym statku. Tylko życie uratował. I Bóg miał w tym swój cel. Nie? To też było... Wiecie, my tak na to patrzymy, czytamy, ale to jest Bóg, który zamierza zbawienie wielu dusz. Świadectwo Jego mocy, Jego działania, Jego wszechwiedzy. Nie? Ci ludzie mają przez Pawła. Zobaczcie, jakie niesamowite świadectwo Bożej obecności. Gdyby... Rejs przepłynął spokojnie i łagodnie, no to mogliby go tam posłuchać. No ale no jak wielu kaznodziei coś tam gada, jeden to gada, drugi tam to gada, a każdy coś tam gada. nie? Ale tutaj mieli okazję, co prawda w bolesny sposób, ale do, do, do, do, doświadczyć Boga w sposób, który pewnie my byśmy chcieli zobaczyć Jego co do ale może nie w takich okolicznościach, ale jeżeli inaczej nie mielibyśmy go poznać, to chyba lepiej czasami przechodzić przez takie sztormy w życiu. Nikt z nas sobie nie życzy sztormów. Kto z nas chciałby mieć problemy, nie. zmagania, cierpienia, ból, straty? Ale dlaczego? Przechodzimy te rzeczy. Przechodzimy. Doświadczamy bolesnych rzeczy. Nie dlatego, że Bóg nie mógł nam, nam pomóc, nie mógł nas ochronić. Mógł. Ale najwyraźniej uznał, że w ten sposób go poznamy, w ten sposób go doświadczymy. W ten sposób przekonamy się o Jego wierności, w ten sposób nas może od czegoś ustrzeżej o czym nawet nie wiemy, nie mamy pojęcia. Dopiero w wieczności może zobaczymy te rzeczy zupełnie z nowej perspektywy, jak Bóg nas mądrze prowadził, jak Bóg cudownie działał. Nie może, hmm. tylko zobaczymy. No tak, chwała Bogu. I, i, i, I wtedy... no dopiero otworzą nam się oczy na, na, na wielkość Boga, na wspaniałość Boga. Mm -hmm. Tutaj czasami, wiecie, są sytuacje, kiedy nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, czy inaczej. I się zmagamy z tym, Boże, dlaczego dopuściłeś, po co to, nie widzimy sensu, nie widzimy w ogóle potrzeby, nie? Różnych trudnych rzeczy, szczególnie, Bo te dobre, no to nam łatwo przyjmować. I to Ale jest ten... złe pytanie, dlaczego tak co chcesz mi pokazać, Boże, no, przez to, co się dzieje. No tak, no to już jest dojrzałość. Tak jest, powinniśmy tak czynić, ale niestety często reagujemy jakimś poczuciem, że to niepotrzebne, że to niesprawiedliwe, że to no, cielesnie, niestety. Ale mamy dziękować za wszystko. Tak, we wszystkim. Tam w każdej sytuacji. Tak, Im większa tak. walka, tym większe zwycięstwo. Tak. Tak, to Dobrze, że, że to, to stwierdzenie we wszystkim mamy dziękować, a nie za wszystko, żeby to jakby zostało nam to podpowiedziane, że to tak należy rozumieć, bo pamiętam, byliśmy w zborze w Gdańsku, tam było chrzest akurat był. Przy okazji ta nasza córka się chrzciła. I akurat to był taki czas dziękczynienia, nie wiem, dzień dziękczynienia czy coś takiego. I jedna siostra, nie wiem, kobieta, siostra, yy, ona dziękowała za ten huragan, który tam zniszczył ileś tam coś tam, bo akurat był taki i chciała dobrze, tak? Za wszystko chciała podziękować. Chciała dobrze za wszystko podziękować, ale no jak, jak rozumiemy tą różnicę, że we wszystkim, a nie za wszystko, no to, to zmienia, zmienia. Tak sytuację, Ale mm, tak sobie słuchając tego, yy, wyobraziłem sobie tą sytuację. I yy, tak, przez myślę, że wiele lat jakby towarzyszyło mi takie czytanie Bożego Słowa w taki sposób, że yy, to była taka jakaś pewna teoria, taka, taka historia jakby z jakiejś bajki tak odległa, że, że trudna jakby sobie do, do uświadomienia, że to było takie, takie bardzo bliskie nam. W tym sensie bliskie nam, że tak samo jak oni przeżywali sprawy, tak samo my przeżywamy sprawy. I co mi pomaga? Pomaga mi to na przykład, że są to miejsca, które istnieją do dzisiaj. tak? I możemy pojechać na tą kretę i pomyśleć, a ten okręt tam tonął, tutaj. I te, te historie sprzed tych dwóch tysięcy lat stają się od razu bliższe, takie żywsze. I, i ci ludzie nie, nie są postaciami, że tak powiem w cudzysłowie, z bajki, mm. tylko są takimi samymi ludźmi jak my i to, co my dzisiaj przeżywamy, też możemy zrozumieć, że dzieją się Boże dzieła w naszym życiu. W tym, co tutaj doświadczamy w tych różnych historiach. Długa wypowiedź, nie wiem, czy zostałem zrozumione. Cześć. Cześć. Cześć. Ja przybrałem w drodze jest na z byłem wzięła miejsce, gdzie Pawła biczowali. Bo nie będziemy dziękować ci, Bogu ci, za ci, to, że, że brat tak. zgrzeszył. Nie będziemy dziękować Bogu za to, że tak. mąż jest pijakiem i bije swoją żonę. <laughs> no bo to wtedy, jakbyśmy mieli za wszystko ja tak. dziękować, to byśmy za to też powinni podziękować. No, więc jakby tutaj w tym sensie, w pośród takich sytuacji możemy mu dziękować, że on może coś zrobić, zmienić itd. Tak no. Ale są rzeczy, które są raczej powodem do no naszego wzdychania niż yy, dziękowania. Nie? Natomiast we wszystkim, w każdej sytuacji mamy powód do dziękczynienia. i nie powinniśmy w żadnej sytuacji no, popaść właśnie w jakąś narzekanie, biadolenie tylko dziękować Bogu, że jest z nami w tych sytuacjach i że ma moc nas uratować i ufamy, że nawet te doświadczenia obróci ku dobremu, chociaż one same w sobie są tragiczne. Tak Czas, myślę, nie? doskonałym obrazem tego, o czym teraz mówisz, jest to, że chrześcijanie ówcześni przyjęli z radością grabież swojego mienia tak. i gdyby na tym skończyć, to by człowiek pomyślał coś nienormalni ci mm. chrześcijanie, tacy naprawdę nienormalni. Mm. A tutaj mamy dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że oni wiedzą, że mają majątność w niebie większą, ważniejszą, mm -hmm. także w tej tragedii, która ich spotkała, no bo tragedia, tak? Mm -hmm. Ta Dzień nadzieja, nadzieje, nadzieja, darstwo, jakby nie perspektywa się zmienia i człowiek inaczej żyje. Ale tragedia <kuh> była tragedią. No stracić mienie, no to <kuh> No nie chciałbym, no nie Wysyłek. chciałbym, tak? Hmm. tak? Znaczy nie to, że mam dużo ta rzeczy, ale, ale... takie świadectwo z takiego, w tego miasta, gdzie mieszkałem, że ta sytuacja miała wśród bieżących, tak jak mówisz, takie małżeństwo, taką miało... apostolstwo takich osób uzależnionych przy u siebie odtruwali narkomanów, alkoholików, tak? I któregoś razu jeden z tych do mi się odwdzięczył, byli w pracy, to im do goła. A Skuba? Wszystko, całe mieszkanie, no nam nie została szafa żadna. Jak jeszcze taki byłem wtedy, jeszcze, no szukałem jeszcze Boga. jak o tym usłyszałem, jak oni zareagowali. Taki przyczynek to, że się, no, byłem zdziwiony, że oni po prostu, nawet na policję nie zgłosili tego. Byłem zdziwiony, nie, jak to przecież. Zaufali Bogu i Bóg im wszystko oddał, hmm. przez braci i tak dalej, także tak jak historia Chyoba, odzyskali wszystko jeszcze więcej. jest ja hmm. szokowany że takie coś, na policję nie było. do domu, i człowiek reaguje tak, sorry, tam się coś stało. Nie zareagowali w ten sposób, byłem szokowany no i plus, spokojnie hmm. szokowany to tacy ludzie ze sobą. Byłoby tak łatwo, nie? To się tak fajnie no, mówi, nie? Był nie mam... Wiesz co, ale to... Nie, nie, nie. nie. nie, nie żeby właśnie kart. teraz nie, nie, nie, nie, nie. nie zgubić tego no cennego właśnie. wątku, no bo y, możemy y, powiedzieć... A, łatwo powiedzieć nam coś tam, coś tam. Ale mimo wszystko jesteśmy wzywani do tego, żeby, żeby okazać się zwycięzcami w tych próbach. No. Bo jeżeli teraz y, jakby... Nie, nie uznamy tego za coś cennego, właśnie to zwycięstwo w tej próbie, to możemy w chwili jakiejś straty zachować się jak, jak ten świat, tak? I teraz rwać włosy z głowy, tak? Pewne rzeczy jakby Pan Bóg w cudowny sposób czyni w nas i zmienia i nie musimy żadnego działania podejmować, tak? Po prostu nie wiem, daje na przykład nam miłość do kogoś w cudowny sposób, ale pewne rzeczy no, musimy jakby sobie sami poukładać w głowie, zrozumieć, że, że taka jest droga i ta, ta świadomość tego jakby no, pomoże nam podjąć właściwą decyzję, mieć właściwą postawę. Tak? Chociażby ta, ta, to, ta świadomość, że mamy w niebie większy skarb. Jeżeli zapomnimy o tym, to możemy być załamani tą stratą. Jeżeli nie zapomnimy, bo przeczytaliśmy, tak? czyli to może nie być w automatyczny sposób się stać z nas, że a, po prostu ograbili nas, a my tak, tak sami, sami z siebie ta radość u nas się pojawiła. Nie, to nie o to ta chodzi. radość się pojawiła nie. dlatego, że przeczytaliśmy i zaufaliśmy, że mamy tą majątność w niebie, że mamy nagrodę w niebie, że Pan Bóg o wszystkim wie i w związku z tym potrafimy się nawet w tym radować. Nie. Nie wiem, znowu długa wypowiedź, nie wiem, czy zostałem zrozumiany do końca. Ja, ja dodam ja, tylko coś? jeszcze, że ten e, brat, którego już nieraz wspominałem, Igor Prochoy, to co, ten kapelan wojskowy, co na froncie tam od 2014 służy żołnierzom, e, to on mówi, że większą chwałę, to też mówiłem, że większą chwałę Bóg zyskuje i odnosi i bardziej niesamowite właśnie to objawienie jego chwały jest w, w męczeniu w tragediach niż w błogosławieństwie, jak on daje tam coś komuś tam błogosławia, jakieś tam cudy, nie? Bo cudy szybko ludzie zapominają, a z tych tragedii wychodzi większa chwała, nie? A te tragedie zwyczaj pierwsza taka reakcja to dlaczego? Lów, niedobrze, nie, nie, nie tak, chciałem inaczej, nie? Ale mówię, że z tego jest większa chwała niż mm. takich tam, mm -hmm. jakiś dobrych wszystko jest dobrze, nie? ale takich rzeczy, które są nam przyjemni, bo nikt nie, nikomu nie jest przyjemny na jakieś tam tragedie, że coś tam nas ogrobili, czy zginął ktoś z rodziny, nie. Ale jednak z tego jest większa chwała. Patrząc na całą posługę apostoła Pawła, widzimy, że gdziekolwiek szedł, tam Duch Święty go przekonywał, że czekają go więzy, biczowania, problemy, a jednak w tym wszystkim ludzie byli ratowani, ludzie byli zbawiani. Nie? Właśnie to nie było tak, że on tylko szedł i to same po prostu kłody pod nogami, tylko się przewracał i nie było z tego żadnego... Jak papież, wszędzie go witają. <śmienny> tak. Ciepło. No, ma bezpieczny wóz, że mogą strzelać z karabinów maszynowych i go... Nie, nic mu się nie wydarzy. Co był przykład <śmienny> Natomiast tutaj, no, że no, się... Nie, z katolików, nie? Nie, nie, nie ja się nie śmiejesz z katolików. Ja tak trochę. Ja na przykład nie lubię takich, jak ktoś, o Maryjka, o tam, jakieś, jakieś, żeby, o tu, papież, ja, ja nie lubię takich Dobrze, rzeczy. ale absolutnie to są ludzie, nie... To ludzie biedni, którzy nie znają prawdy i, i, i się o nich modlić, żeby oni się też napłycili, nie? A takie żarty? Nie, nie. na nie, nie zostałem zrozumiany. Może To jeszcze raz. To prawda. Y, y, nie, W ogóle nie miałem na myśli się wyśmiewać z katolików. Chciałem tylko pokazać różnicę, gdy, gdy mamy papieża, który nie ma żadnych przeszkód, tak? No, a tu mamy człowieka z. Paweł, z który, a, no stop przeszkody, tak? Nie, ale absolutnie nie miałem na myśli no, wyśmiewać tak, się z tego, No ziszesz, tam, ziszesz, tak. to są tam tak? Tak, musimy być bardzo ostrożni, szczególnie jak jest transmisja, wiecie, no, bo różni ludzie mogą słuchać i możemy tylko zgorszenie przynieść. Tak. No, no ale no, faktem to... Wiarę na dzień dzisiejszy, tak jak chyba większość chciałbym być, może każdy z nas, no i ale... no, tak jest, nie, ale trzeba uważać z słowami, co się mówi. No, no. Tak. Chociaż faktem jest, że, że papież nie ma problemów tam, gdzie jedzie. Tak? Tam raczej go skłaniają no, mu się, witają serdecznie. Jak zajedzie, to może jedzie na jakieś sympozjum, a tam będzie jadka. Nie będą się kłócić na przykład w narracji. I on jedzie już tutaj. Ale już tam nie, nie ma nawróceń potem, jak on jeździ. A, a w środku jest, że tak powiem, no, taki spanikowany troszeczkę, nie? Jakaś musi bronić swoje racji. No ale, ale generalnie rzecz biorąc, faktycznie ma za tym, za tym, za tym całym tym parawanem. Dzisiaj nie ma transmisji, także za tym parabenem. <grym> no może... Transmisji marę... może nie ma, ale później będzie, będzie, będzie wstawiony. Nie będzie. Nie A, jest, A, W każdym razie, to jest, no tutaj. Y, to, widzimy, że często no to dzieło Boże. Rozwija się do dzisiaj, patrząc na Kościół nawet, nie? Zobaczcie, Kościół w krajach zachodnich, w krajach dobrobytu, wolności, no, nie ma, nie widzimy jakiegoś duchowego przebudzenia. Nie widzimy tysięcy, milionów nawracających się w krajach prześladowanych, Chiny od lat, widzimy tam duchowe przebudzenie w różnych krajach afrykańskich, w Ameryce Łacińskiej. Jest, jest Boże poruszenie w tych krajach właśnie, gdzie Kościół jest uciskany, więc to jest taka, tak? taka dziwna zasada, mhm. że często właśnie w obliczu cierpienia, prześladowań, bólu, tam jest największa gorliwość, tam jest największe lpnięcie do Boga, tam jest taka rzeczywiście jedność między chrześcijanami, nie kłócą się głupoty, bo nie mają na to czasu, tylko starają się jednoczyć wokół prostoty życia, posłuszeństwa Chrystusowi i przetrwania i, i, i podzielenia się też świadectwa z ich prześladowcami, więc to też dla nas, myślę, jest ciągła lekcja, byśmy uważali, wiecie, w tym, oczywiście, dziękujemy Bogu za dobrobyt, tak? Dziękujemy, że mamy co jeść, że mamy gdzie mieszkać i powinniśmy za to być wdzięczni, no, bo jakże nie być wdzięczny za takie błogosławieństwa? A z drugiej strony Musimy być świadomi, że to też jest sidło w pewnym sensie dla nas. Sidło dla naszej wygody, poczucia właśnie takiego fałszywego bezpieczeństwa w tym świecie. Więc tutaj potrzeba jest nam ciągłego uświadamiania sobie, że no te rzeczy, które z jednej strony są dobre i jesteśmy za nie Bogu wdzięczne, musimy je traktować w odpowiedni sposób, żeby nasze serca do nich nie przygnęły. Żeby nie stały się właśnie naszym jakimś poczuciem bezpieczeństwa czy pożądania, żeby mieć więcej i więcej i więcej bez końca. Nie? Tutaj jest wiele zagrożeń. Więc tak, Kiedy przychodzą takie czasy, to myślę, że czasami wierzący ludzie szczerze są wdzięczni, bo widzą, jakie to przynosi duchowe owoce. Kiedyś słuchałem takiego brata, który na jakimś tam kongresie chyba takim dużym chrześcijańskim, powiedział właśnie takie słowa, że bracia, przestańcie się modlić o to, żeby się skończyło prześladowanie w naszym kraju. Mówi, my się modlimy, żeby ono było jak największe. Bo Kościół, mówi, dzięki temu wzrasta, dzięki temu jest aktywny. I my nie chcemy, żeby to prześladować. co mm -hmm. tutaj... no, on gada, nie dobrze. Przechodzą prześladowania, a on mówi, nie, kiedy nie mieliśmy prześladowań, to nie było tego, co teraz doświadczamy. Teraz doświadczamy takiej łaski Bożej, takiego życia w Kościele. Tak bracia są zdeterminowani, nie boją się śmierci, głoszą Ewangelię. Wcześniej tego nie było. pastor. Nie pamiętam z jakiego kraju, ale wiem, że to było szokujące. Jego zupełnie jakby właśnie ta, ta nasza mentalność ludzka no jest taka, no, żeby nie było prześladowań, żeby nie było tych problemów. No, a tutaj oni, będąc tam, nie to, że patrząc z boku, wiecie, tylko sami tego doświadczają, mają takie zrozumienie, takie poznanie, takie doświadczenie Boga, że oni wręcz radują się, że są dla Chrystusa prześladowani i że znoszą handel dla Jego imienia i cierpienia. Więc to jest, myślę, też takie miejsce, w którym no, nie jesteśmy w stanie się znaleźć będąc tu gdzie jesteśmy tylko kiedyby to przyszło to by się okazało jak się zachowamy nie? czy wtedy zaczniemy biadać i, i bać się i chować się jeszcze głębiej czy wtedy nabierzemy odwagi tak jak Paweł zobaczcie siedzi w więzieniu w Rzymie i pisze do Filipian że dzięki jego więzom bracia nabrali odwagi no, to tak, tak. jak to możliwe że przecież jego więzy dodały braciom odwagi Najwyraźniej widzieli jego postawę w tych więzach, widzieli jego odwagę, że on nadal głosi, mimo że jest w więzach i nabrali odwagi, żeby też odważnie głosić Boże Słowo, więc czasami to są takie paradoksy, że, że, że te, te, te różne trudne sytuacje, różne dramatyczne wydarzenia, to za chwilę Pawła wąszu kąsi w się ojejku, co za dramat, nie? A tutaj to Zmija. dopiero będzie świadectwo, nie? By tak, czy żmija. Doda. Tak, tak. Zgadza się. To ona. Ale na... pojechał. Wypens... Wypensła... A, może, a może ta żmija identyfikuje się jako, jako ten, no, miotła no. jest ono. Czemu to takie coś sztywne? To To nie To jedna z, z takich <głos> kolejnych sytuacji, nie? gdzie wydawałoby no. się coś nagle się dzieje, dramatycznego, coś złego, a Bóg mm. wraca to ku swojej fali. Ale jednocześnie wspomnę jeszcze raz świadczy to właśnie Igora, że jak spytałem, że czy to jest prawda, że w Ukrainie teraz jest takie przebudzenie w związku z tym prześladowaniem, powiedział, że nie. Mm. Że, że nie, nie, nie przebyło. Nie. A, a. To, że nie wszyscy słyszeli. Mm. Powiedział, że w Ukrainie nie przebyło. To znaczy tam oczywiście coś tam przychodzą ludzie nie z powodu nie, tak. tego, ale tak. wiele z tych, co przyszli do kościoła, to tylko przyszli z powodu trwogi do Boga. Tak, to A nie, nie ma tam mocy. takiej fali, jak na zewnątrz wszyscy hmm. ludzie myślą, że o, w Ukronie, to takie przebudzenie do kościoła, to wszyscy warą. Nie, nie ma tam takiego. Bo nie że hmm. nie ma. Chociaż może są miejsca jakieś szczególnego Bożego działania, no bo takie rzeczy się działy, tak? Mamy Szkocję, czy tam Walia, kiedy to było. I, także mo, może on w swoim rewirze, że tak powiem, nie widzi tego, ale może gdzieś są takie miejsca. Że... W Ukrainie? No. no. On ma kontakt, ale tam ścisły kontakt mamy ze wszystkimi. Aha. Okay. Nie ma. Właśnie no do no. tego powiedział, że zrozumiałem ze wszystkimi kościołami, kimi tam mają taką mhm. radę niezależnych ewangelicznych kościołów, nie ma. Mhm. Tak, bo, to, bo to tam wiemy, że tam będzie taki prawdziwy grono takich prawdziwych wierzących. Tak. Nie A to, że tam nominalnie ktoś tam i te prawosławie całe, to tam jest dużo tego, nie? Ale tak prawdziwych wierzących, że widać, że są świadectwa i zmiany życia, to nie jest uh -huh. A jak w Izraelu jest z nawróceniami na miliony? E... No to w Izraelu teraz w sensie? Tak, tu? tak. E... Pod, podczas tej wojny? No, tak, no? nie, tak w ogóle, no... Ogólnie. No, ogólnie. Ile tam jeszcze? No, w ostatnich latach, no. E... No tam... ja właśnie ostatnio mówiłem Krzyszkowi, że w Izraelu na tam, no, procentowo, tam na, na 100 osób czy tam na ileś tam osób nie jest większe nasycenie chrześcijan niż w Polsce. No. No. W tam Polsce jest, 70, jest tragedia, 75 tak. i to nawet nie wszyscy... 75 zrali... na 100? Nie, nie 75 wspólnot ha. na całej Izrael. Ja coś kojarzę k, liczbę 500 tysięcy. To tamten one is one for Israel. To 500 tysięcy na całym świecie tych Żydów. Nie tylko Izrael Izraelu. Uh -huh. Ale, ale Mesjański? Tak, maszynce? tak, tak. Maszynce, e, no, tam jest maszynce. I to, i to samo z tego, tam większość to żydowskie, nie? Uh -huh. a są jeszcze, no to może nie Żydzi, nie, to Araby, no, ale mieszkają tam też, nie? Tak. Jak, jeszcze, jak jeszcze dodać te wspólnoty arabskie, to jest tam jeszcze więcej. Jest duże nasycenie. A teraz szczególnie z tą, z tą wojną, no, to właśnie z, e, dzisiaj czy wczoraj widziałam a dzisiaj też widziałem, że, no i wczoraj, że te One For Israel, ten szef One For Israel mówi, że no, bardzo dużo mają okazję teraz głosić i też z swoją postawą nie zachęcać, mm -hmm. ale też bezpośrednio głosić. A inny, taki z tej innej służby Jews for Jesus, czyli te największe mesjanistyczny życie, to powiedział, że... Ileś powiedział Krzysztofów, bym powiedział? Tyś, tysiącami chyba proszą. Tysiącami proszą Biblię nowe i stare, te stany po hebrajsku. Tam Czyli to, można powiedzieć że jak z się z o jakimś przebudzeniu. O tak? No, to już cały czas trwa to przebudzenie. Przebudzenie, no Wszyscy. tak, ale wyraźnie to widać teraz, tak? Tak, ale to mówię, to, no nie wiem jak to było przed ileś tam lat, nie? Ale nie, on mówi, że stale, że, że stały wzrasta. Tak, zresztą. ale od kiedy? No, nie wiem, on powiedział. No ale podejrzewam, że to od dziesiątki, zesięć, dziesiątki, już dziesiątki, dziesiątki lat. Ale teraz przyspieszyły. No właśnie o to chodzi, bo tak. w, mamy na przykład w Polsce było takie poruszenie, no, 90 lat lat lat, początek lat tych dziewięćdziesiątych, tak? O. Dużo ludzi się ponawracało. No to, to było wyraźne <grym> takie, to teraz coś takiego tam. W moim mieście, gdzie żyłem, powstało w tych czasach, co mówi Adam, pięć zborów. Hmm. Miasto 60 tysięcy ludzi, tam nas było razem duża cyfra z 800 osób. A takie małe miasto to. No. Bo to w ogóle w Polsce weź sobie sprawę, że na około 70 tysięcy podają angielskich anglicznych no to jaki to jest promil populacji polskiej? No to jest. No w Izraelu jest. 7 milionów. Tak 7 milionów? milionów teraz? Tak, plus minus. Mhm. No to, to jest. Z 800 osób. No, raz, raz A ty masz jakichś tam znajomych cały czas? Masz jakiś kontakt z kimś tam? Z ro, ro, rodziny, czy tam nikogo nie ma, tylko znajomych. znajomych, przyjaciół. I też, też mesjanistycznych. A też. bracia jakieś to? No, no, no, tam no bracia. Co, co ciekawe teraz z tą całą wojną, to jest mnóstwo świadectw, że ten pokój tylko nastanie dzięki Jezusowi, bo właśnie te Krzyżkowie powiedziałem, że Taki żydno wrócił się i tam różne rzeczy. Poznawał Jezusa, odkrywał Biblię na nowo, wszystko nie piękne. No ale tam przeżył, stracił kogoś przez tych terrorystów nie I tak Cieszynka. nadal miał nienawiść do Arabów, nie? Wszystkich, nie? E, miał to nienawiść, ale tak e, tam czyta, no że tam jak ten Bóg pomaga wybaczyć i mówi, że jak ja pójdę, jak chcę zobaczyć, to naprawdę tak działa, nie? I stwierdzi, że uda się tam do do, nie powiem, do ale takiej arabskiej typowej. Znalazł tam kościół, nie? Chrześcijański i poszedł tam, nie? Wchodzi na bożeństwo, tam wszyscy śpiewają, nie? A? E, no tam też Arabowie takie laickie też, nie? No ale to Arabowie, nie? Kiedy wszyscy na bożeństwie wchodzi, tam śpiewają, nagle zatrzymali się, patrzą. Jakiś gość stoi, ewidentnie nie Arab. My no, wszyscy w szoku zatrzymali się na nabożeństwo, pasta do niego podchodzi i mówi, dzień dobry, czemu go pomóc? On mówię, no ja nazywam się tam Awne, czy jakoś takie typowy imienia. imię, nie? Ja niedawno wróciłem się, poznałem Jezusa, on jest moim Panem i Bogiem, nie? I, I chciałem przyjść tutaj, poznać braci. I to był dla niego taki egzamin, nie? jako nie zaległem, jak on co on będzie miał w sercu i pastor jego na w i wszyscy no jak, czy jak czy ten był ten e, miś, nie? To wszyscy byli, a chwała, chwała, chwała, chwała, nie? W Izraelu było tak. E, tak, ja mogę znaleźć ja, to w Nie, ja mogę znaleźć ja to, to. Tak Jaby, ale ale to jest tak, jesteś tam, tym brateskiem, tak, na WhatsAppie? A je to wstawić, jest. Ten. O, to wstaw, chyba ma. No one. i później on już, on teraz służy tam w ten Jews for Jesus, nie? W tej organizacji jego prosili, musisz podać jakiegoś pastora swojego, nie? Żeby tam świadectwo, dał nie? A on podał tego, tego arabskiego, nie? A oni tak walzał. Co to, to, to jest? Co to jest? Jest jakiś Arab, No Arab, Arab, on no, nie opowiada to świadectwo, nie o, o panu. Nie? Także to jest wiele takich ja, to ja, Też, piękne, też nie? Roman mnie też opowiadał, że te żołnierze tam no, na wyjeździe tam w tym Bliskim Wschodzie byli. I, i szedł, powiadali im też izraelskie żołnierze, że tam szli sprawdzać samochód, ciemno, nie. I tak niechętni, no to ten chrześcijan nawrócony żyd powiedział: Ja pójdę, nie, i poszedł tam, znaczy, sprawdzać samochód, a nie tak patrzą na niego, nie. Widz, widzi, wychodzi ten arab, i oni miszą sobie do szoku, no, oj, co to jest? Nie. Powiedzieli, że to jest jakiś arab, jakiś taki ten. No, brat z Polotą, co, co to było? I mówię, a to, tam brat Chrystusie. To z piekarni on jedzie, spóźnił się. Także no co tak, tak, tego jest. Nie? Że, to tylko Bóg może, może spowodować tam pokój. Przygotować. To spotkanie. Kochani, budmy się jeszcze na koniec. To, to się tak. tak. O, bo nie ma nie mogę. Kochany nasz Panie, chcemy uczyć się Twoich dróg. Chcemy ufać Tobie we wszystkim, we wszelkich okolicznościach. Ucz nas tej żywej wiary. Daj nam łaskę aby cokolwiek dzieje się w naszym życiu, w jakichkolwiek okolicznościach się znajdujemy, żeby nasze oczy były zwrócone na Ciebie, nasze serca uniżone przed Tobą, nasze życie poddane Tobie, czy to w dobrobycie i pokoju, czy w niepokojach i jakichś chorobach, słabościach, doświadczeniach, daj Panie byśmy byli stali i niewzruszeni w naszej wierze. Aby cokolwiek dopuszczasz, żebyśmy też ufali Tobie, że Ty nad wszystkim czuwasz, że nic nie dzieje się z jakiegoś przypadku i ślepego losu, ale że Ty jesteś Bogiem, który ma w swoim ręku nasze życie, nasz dech i cały ten świat, wszystkie rzeczy, które się dzieją i nie dajesz też doświadczenia ponad nasze siły ale dajesz też łaskę, abyśmy zawsze mogli je znieść. Daj nam, Panie, czerpać z Twojej łaski i prosimy o naszych braci, siostry w tych różnych trudnych doświadczeniach, w różnym bólu, cierpieniu, kiedy często z oczu płyną łzy, ale daj, Panie, żeby nasze serca ufały Tobie i abyśmy wielbili Ciebie w naszych słowach i czynach w posiłku wszelkich doświadczeń. Bądź uwielbiony w Twoim Kościele, i daj nam też, Panie, nie ustawać w czynieniu dobra, obyśmy nie musieli doświadczyć jakichś strasznych prześladowań, i wojny czy zła, żeby się okazać gorliwymi. Daj, Panie, byśmy byli gorliwi w każdym czasie. Amen. Amen.